25 listopada godzina 9.53 słuchacie 314wo.pl Bartek przy mikrofonie waży dzisiaj piwo A dzisiejszym piwem będzie y, trochę kontynuacja poprzedniej warki Poprzednio był y, widbir Dzisiaj będzie również Widbir, ale po amerykańsku, mielony. Wykorzystam do tego te drożdże z poprzedniej warki, które w tej chwili kończy się fermentacja. Właściwie się skończyła, zapewne nie sprawdzałem, ale, ale dwa tygodnie to już jest po fermentacji. Zaleję gęstwę nową brzeczką, a, a tamto piwo przeleje na cichą fermentację Cóż, ładna pogoda się zapowiada garaż otwarty natomiast warunki w garażu już zimowe, czyli nie ma stołu nic nie ma, ponieważ już w garażu samochody urzędują No dobra, na razie, na razie to tyle muszę już zacząć kontrolować temperaturę. Dopiero przed chwilą włączyłem kocioł, więc relacja jest od samego początku. W tej chwili woda w kotle podgrzewa się po to, żeby <śmiech> przepraszam, żebym mógł wsypać słód pszeniczny, a do tego potrzebuje temperatury około 45-47 stopni. Na razie, jak widać, ambitny plan ważenia udaje się. Minęły dwa tygodnie od poprzedniej warki. Ten pogłos, no to dlatego, że jestem w pustym garażu. No i zresztą może od podsumowania trochę poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku ogłosiłem konkurs. Konkurs z atrakcyjną, jak sądzę nagrodą, można było dostać moje piwo. Całkowicie za darmo, wystarczyło tylko rozszyfrować pewne hasło. Rozszyfrować, czyli właściwie wysłuchać odcinek, bo, bo hasło było podane jawnie i wprost. Nikt do tej pory nie udzielił odpowiedzi, więc dla mnie jest to ostateczny dowód na to, że jestem jedynym słuchaczem tego podcastu to ma swoje plusy i minusy. Plusy, minusy są takie, że no, przepraszam, za, o właśnie, że chociażby mogę sobie... To są plusy, czekaj. Minusy są takie, że nie zdobędę sławy, a plusy są takie, że po prostu kompletnie yy, mogę mieć w... Kompletnie mogę mieć wyjebane na przykład. o I mogę sobie powiedzieć taką rzecz, ponieważ nikt tego nie usłyszy. Nikt. Mogę szumieć. Mogę, mogę mówić w pomieszczeniu z pogłosem. Ma, to jest kompletnie bez znaczenia. Sam tego będę i tak potem słuchał. Bo lubię. Yy, no ale cóż, będę udawał, że jednak mówię do ludzi. Yy, no. Także yy, na razie plan, jak widać, się yy, realizuje. Ambitny plan ważenia. O, na przykład nie muszę dbać o jakość. Mogę trochę sobie odłożyć teraz ten telefon, bo zamieszam w kociołku, odsunę się. Pewnie gorzej słychać, a ja się kompletnie tym nie muszę przejmować. To za komfort. Żeby tak w pracy można było. O kurde, o kurde właśnie mi, bo zamiast y, się zająć kocąkiem, to to się zająłem <coughs> zająłem zadaniem do telefonu i do dna przywarł mi smut a to nie jest y, dobrze, nawet trochę Zakręcę gaz próbuję tam... O, że... no co za... To za brak profesjonalizmu, to za tak. kara za nierozwagę, nieuwagę, ale proszę. To no. fotografia, Ale ile to mamy już w stopni, żeby tego jeszcze zamienić. Jeszcze. Więc zaraz sobie podkręcę raz i dalej będę podróżować, tylko jeszcze trochę chciwimy, aby na tego nie szadło postrować. Ok, teraz sobie już nie pozwolę na, na zostawienie kotła bez opieki. Będę mieszał. Tak, dalsze plany, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, są takie, że muszę y, ugotować sobie IP, y, bo już nie mam, a to jest moje ulubione piwo i muszę i chciałbym y, ugotować sobie Pilsa w tym roku. To był y, moje pierwsze piwo dolnej fermentacji. Korzystając z y, zimy chciałbym to chciałbym to zrobić. Dobrze, mam nadzieję, że y, spalenizny nie będzie czuć. Teraz już będę mieszał. Częściej. Zostawiłem dosłownie na parę minut ten kociołek, za dużo, za długo. Natomiast co mi się nie udaje, nie mam czasu ani jakiejś takiej weny, żeby dokończyć mój system automatycznego ważenia, zbudować. No i po prostu leży to odłogiem, no ale no, może kiedyś bardzo bym chciał, bo to... No, zwiększyłoby to i wydajność i taki komfort ważenia. Mniej bym musiał na to poświęcać czasu, chociażby na to mieszanie. Nie, no muszę, muszę mieszać, bo tam jak słyszę co się dzieje w tym kociołku, to, to się martwię. Yy, dziś jak słychać yy, mam niewiele do powiedzenia, <śmiech> może dlatego, że yy, minęło za mało czasu, chociaż nie, wydarzyło się parę rzeczy w takim, yy, takich osobistych, yy, o których na pewno powiem. Na pewno dzisiaj będzie o Legii jak zwykle, mimo że od ostatniego odcinka. Legia zdążyła zagrać bodajże jeden mecz, bo chyba tam była przerwa na reprezentację, ale jakiś to był mecz, to o tym <śmiech> później. Uwielbiam gotować, piwo, uwielbiam to yy. Yy, ważyć. Zapachy z tego kotła są urocze. Yy. Dobra, taką tułem spełnienia z obowiązku, jak to się mówi. Co to będzie za piwo? Amerykański witbier, to będzie moja interpretacja, to będzie taki mój witbier, ten co ważyłem w zeszłym tygodniu. Baza będzie dokładnie taka sama, czyli pół na pół słodu, słód pilzneński i słód pszeniczny po 2,5 kg i yy, no i oczywiście chmielenie się zmieni chmielenie się zmieni tym razem nie użyję w ogóle żadnych, żadnego tego niemieckiego chmielu będę jeszcze nie mam zaprojektowanego nie wymyśliłem spojrzę do tego jak poprzednio wiem że poprzednio coś tam użyłem tego yy, niemieckiego chmielu ale z, z palcelek bodajże wtedy yy, ale teraz nie będę używał mam trochę tego niemieckiego chmielu ale ale będzie jeszcze bardziej po amerykańsku. Temperatura w kociołku już prawie... Już dochodzi do 67 stopni. Zaraz wyłączam palnik i wsypuję słód pilzneński. Jeszcze trochę. Chmielenie zarówno do kociołka, piwo będzie... no w miarę gorzkie. Nie chciałbym zrobić z niego jakiejś ipy pszenicznej. No, ale na pewno <śmiech> przepraszam. Nie chciałbym, żeby on został takim łagodnym widbirem. Także coś pomiędzy. Piwo powinno być bardzo jasne. Choć po tym przypaleniu nie, no, powinno być. Powinno być dalej jasne. Piwo, piwo powinno być bardzo jasne i mocno, mocno aromatyczne od amerykańskich śmieli. No dobrze, na razie to tyle w tej relacji. Jestem coraz bliżej osiągnięcia docelowej temperatury, tych 67 stopni. No, dobrze, jednak do 60 8, 8,5, bo przecież jak wsypie słód, to on i tak obniży temperaturę. Także do usłyszenia za chwilę. Za 10 minut koniec przerwy. Jest godzina 11:45. 25 listopada słuchacie 314 wo.pl Bartek przy mikrofonie, relacja zważenia amerykańskiego widbira. Za 10 minut kończy się przerwa w 67, 65 może już teraz stopniach i podgrzewam kocioł. W międzyczasie zdążyłem sobie już umyć fermentor, do którego przeleję piwo, które już od dwóch, dwóch tygodni fermentuje. Właściwie już sfermentowało. Tydzień jeszcze sobie ustabilizuje się i po tygodniu pójdzie w butelki. Natomiast ja tą gęstwę drożdżową, która po tamtym piwie będzie zaleję tą brzeczkę dzisiejszą. Cóż, powiem teraz parę słów o, yy, o Legii. Jest co opowiadać. Legia po ostatniej kolejce jest liderem. Yy, te kroki, które słychać w tle to ja chodzę. Po prostu chodząc, myślę, myśląc chodzę. Legia po ostatniej kolejce jest liderem. Yy, wygrali w Warszawie z górnikiem Zabrze, dotychczasowym liderem 1.0 i wyprzedzili wyprzedzili właśnie górnik w tabeli. Zatem cieszymy się, ale jest co opowiadać, jeśli chodzi o wydarzenia, wydarzenia pozasportowe. Mianowicie była jedna z najwspanialszych opraw, jakie kiedykolwiek ja miałem doświadczenie, okazję widzieć, właściwie uczestniczyć. Więc na tym meczu była jedna z najbardziej okazałych, najwspanialszych opraw. Górnik pojawił się w bardzo okazałej liczbie, około 2000 kibiców. No zatem naprawdę szacunek. Natomiast w związku z tym, że na spotkanie takiej znamienitej, można powiedzieć, kibicowskiej ekipy legioniści przyszykowali wspaniałe oprawę. Zaczęło się od kartoniady z dużym napisem fanatycy i na górze trybuny zostały odpalone race, race takie świetlne. Potem kolejna oprawa to była co to było? Aha, świece dymne odpalone w najniższym rzędzie trybuny i mnóstwo rad. No i to, ponieważ te świece dymne, naprawdę było ich sporo i no, dym one wytwarzają konkretny, do tego złożyło się, złożyły się niekorzystne warunki, jeśli chodzi o... Wiatr, no i boisko zostało zadymione. Mecz został w tym momencie przerwany. Kolejna oprawa już w drugiej połowie pojawiła się. Najpierw wjechała ogromna sektorówka z napisem do końca, jakimś tam malunkiem. Po czym jak zjechała, to znowu pojawiły się race, ale takiej ilości, jakich jeszcze nie widziałem. Ludzie, którzy odpalali te race, no mieli ich... Popro... A, moment, jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Oprócz w tej, przy tych świecach dymnych były oczywiście również race świecące i były takie fajerwerki fajne takie wystrzeliwane. Bardzo fajnie to wyglądało. Z tego dymu wylatujące te no strzelające fajerwerki no i wracając do ostatniej oprawy mnóstwo mnóstwo rad no takich ilości ja jeszcze nie widziałem no ci goście od odpalania po prostu odpalali jedną za drugą jedna im się kończyła, kolejną odpalali no, no straszne ilości Tyle jeszcze nie widziałem. No, wyglądało to znowu bardzo imponująco. No i znowu zadymiło boisko i znowu mecz został przerwany. No właśnie. Mówiłem to takim neutralnym głosem, bo specjalnie chciałem tylko opisać te wszystkie zdarzenia, żeby potem właśnie w tej chwili je skomentować. O, 5 minut jeszcze mam do, do rozpalenia palnika, więc może, może się wyrobię. Mój komentarz jest taki. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jeszcze konkretną, naprawdę, no może tak, najpierw mój stosunek. Mnie to się bardzo podobało. To, to było po prostu piękne. To jest coś w rodzaju, no jest to jakaś według mnie gałąź, Jakaś, jakiś rodzaj w ogóle sztuki, tak? Skoro o, o wielkiego, wielkoformatowej taki performance. No, no, dla mnie to są wspaniałe rzeczy. Ja zawsze te oprawy oglądam z ogromnym szacunkiem, podziwem dla, dla ich twórców. Sam będąc tworzywem. Bo no cóż, trzymam karton tam. Tak. Czy podtrzymuję sektorówkę? Więc ja, mnie się to bardzo podobało. Drugą skrajną opinią jest to właściwie opinie, które nie, nie skupiają się na, ani na treści, ani na, na formie. Natomiast bardzo ich razi to, że są race, podkreślają ich nie wiem, niebezpieczeństwo i to, że są nielegalne. Jakby sam argument wystarczający jest to, że jeśli coś jest nielegalne, no to już w zasadzie no, nie, wiem, no nie, można tego, nie można się tym zachwycić. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, to mój komentarz jest taki, że oczywiście raca to nie są tak zwane zimne ognie. Raca się pali żywym ogniem o bardzo wysokiej temperaturze, więc jest to niebezpieczne, no, może coś się stać. Natomiast druga strona jest taka, że prak praktyka mówi, że ja jeszcze osobiście nie widziałem, nie słyszałem o przypadku, żeby ktokolwiek ucierpiał, odrace. Nie widziałem, no, no, no po prostu mi, chciałem powiedzieć, przykro mi, no co by ktoś nie mówił, no to e, no jest to martwienie się na zapas, bo, bo się nic nie stało. E, natomiast co do nielegalności, to to, to to jest w ogóle dla mnie argument hmm, o tyle nietrafiony, że mnóstwo rzeczy jest, mnóstwo jest różnych innych rzeczy nielegalnych, które hmm, które wręcz tolerujemy, a są też takie rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. No już przytoczę tylko kilka, kilka takich kontrowersyjnych przykładów, bez, mojej, bez komentarza, po której stronie sam jestem w tym sporze. Ale wiadomo, że są sprawy związane z aborcją. Jest, jest jakiś stan prawny i są ludzie, którzy się z tym stanem prawnym z tym, z tym zgadzają lub nie zgadzają. No, żeby, nie, nie, żeby jakąś ciągłość zachować, nie, nie mam w tej chwili w głowie innych przypadków, ale takich przy, m, przykładów jestem pewien, że jest y, wiele, y, że coś jest nielegalne lub legalne. O, chociażby marihuana. Marihuana jest y, nielegalna, jest mnóstwo opinii na temat, y, na ten temat, które się z tym nie zgadzają, tak? Więc sam argument, że coś jest nielegalne w związku z tym jest, hmm, jakby to powiedzieć, no Z jednej strony nie powinno istnieć, ale z drugiej strony nie widzę powodu, dlaczego miałbym się, miałby mi się nie podobać lub wręcz nie miałbym, nie mógłbym mieć opinii tego, że to mogłoby być legalne, powinno być legalne. Tak, więc może na tyle w tej chwili skończę, bo już muszę podgrzewać, ale jeszcze wrócę za chwilę do tematu do tematu tych y, opraw, tych, y, no, do tego tematu. No i wracając do tematu rad, y, tak ogólnie. Jeśli ktoś y, chciałby zobaczyć takie widowisko, uczestniczyć w nim, no to trzeba się chyba śpieszyć. Zbigniew Boniek ostatnio powiedział, że mimo, że podobają mu się race, to trzeba z nimi walczyć właśnie ze względu na to, że są nielegalne. I pojawiła się propozycja, że za przerwanie meczu będzie groził walkower. Więc jeśli kary będą tak surowe, no to zacznie się ostra walka z, takim, no, z racami. No i cóż, wynik, wynik tej walki jest niepewny, ale gdyby się okazało, że race zostaną zwalczone w ten sposób przez to, a nie daj Boże jeszcze razem z całym tym kibicowskim środowiskiem, no to trzeba zacząć naprawdę, trzeba chodzić na mecze, żeby jeszcze móc doświadczyć tego tej atmosfery, która jest na nich w tej chwili No i to jest to jest właściwie wszystko Ja mam nadzieję, że, że jednak rozsądek jakiś taki zwycięży Rozsądek, czyli z jednej strony, no, nie wiem, no może trochę ograniczenie tych rad, chociaż naprawdę no, to, co się wydarzyło na tym górniku, no to było coś, coś pięknego. No. Ja bym chciał, żeby. To, to się nie zdarza za, za każdym razem. Nie zawsze ten, to racowisko, to poka ten pokaz racji jest aż tak okazały. No. Z drugiej strony wielkie rzeczy. No, przerwany mecz tam w sumie y, dwa razy na 20 minut. No jakiś to jest problem. W końcu to jest tylko rozrywka jakaś. No. Mecz został przerwany, potem został wznowiony, kontynuowany. No. Został dokończony. Nikomu się nic nie stało. No ale cóż. no. Może się tak zdarzyć, że są to już jedne z ostatnich takich pokazów. Legia za ten e, wspaniały pokaz artystyczny. Została ukarana dosyć dotkliwie. Został pobity rekord, jeśli chodzi o kary. Rekord ekstraklasowy, bo oczywiście, bo w e, zdaje się, że w europejskich fucharach kary już były dotkliwsze. A w każdym razie w ekstraklasie to został, został pobity rekord. 70 tysięcy złotych w gotówce plus 5 Wyjazdowych meczy bez bezorganizowanych grup kibiców i plus zamknięcie żylety, czyli serca stadionu na jeden mecz, ale w zawieszeniu. Na razie na pół roku, więc zobaczymy co dalej będzie. Tak. Śpieszmy się kochać. Race tak szybko odchodzą. Oby nie. Przypomniałem sobie coś jeszcze ważnego. Cóż, znowu bezkosztowo ogłaszam konkurs, bo bezkosztowo dlatego, że w zasadzie wygląda na to, że nagrody nie będę musiał przyznawać. Znowu będzie w tym podcaście konkurs, za który będzie można otrzymać dzisiejsze ważone piwo nie podaję warunków ale no cóż, trzeba słuchać gdzieś tam w którymś momencie zostaną podane ja sobie degustując swojego leśnego dziada czyli piwo sosnowe sosnowo wędzone bardzo bardzo mi odpowiada Jestem, można powiedzieć, w, mnie, w mniejszości, bo piwa wędzone są y, dla większości ludzi dosyć trudne. Okazuje się, że te nuty wędzone, wędlinowe, oscypkowe, dymne, y, no, nie są tym, czego, y, czego człowiek się spodziewa próbując przełknąć, czy też powąchać taki napój jak piwo, a dla mnie dobre. Przestań. Wczoraj byłem na koncercie. Hmm. Właściwie to dla, dalszej, dla, dla tego co chcę powiedzieć, to nie ma większego znaczenia na, na jakim, ale powiem, byłem na koncercie e, Hey w e, Tour. szkoda, y, bo to jest jeden z fajniejszych zespołów i w ogóle takich produktów muzycznych e, obecnego czasu a niestety zawieszają swoją działalność, no i zobaczymy, czy w ogóle kiedykolwiek wrócą do, do wspólnego grania. W każdym razie byłem z moją 18-letnią let, 18 córką i naszła mnie właściwie to, taka myśl, właściwie to nie tyle na tym koncercie, ale na tym koncercie kolejny raz ona się potwierdziła, i uwaga, teraz będzie pogłębiona analiza współczesnej muzyki. Muzyka współczesna właściwie się skończyła. Znaczy nie tyle skończyła, co stanęła w miejscu parę dekad temu. Otóż Mam wrażenie, że ja jeszcze nie bardzo mógłbym z moimi rodzicami chodzić wspólnie na koncerty, żeby razem się bawić. No może nie do końca, no bo jak zwykle to trochę zależy od gustu, ale pokolenie moich rodziców to Beatlesi, Rolling Stones, i, I właściwie wtedy powstało wszystko to, co bez żadnej żenady, bez żadnego jakby to jeszcze ująć mogę słuchać ja, jak i moje, moje dzieci. Nic. Wszystko, co powstało nowe, to tylko jakieś wariacje na temat, niewiele się różniące. Jedynym nowym gatunkiem, który powstał, no to właściwie hip-hop. I to jest coś nowego. Natomiast jeśli chodzi o muzykę rockową, to ktoś, kto słuchał Rolling Stonesów, Beatlesów, Led Zeppelin, Dzisiaj spokojnie odnajdzie się w nowej rzeczywistości. A ci, którzy odnajdują się w nowej rzeczywistości, nie wiem, wynajdując takie zespoły jak, nie wiem czy, no nie wiem, Linkin Park, nie wiem co, co nowego, może, może ja nie znam tak dobrze tej sceny muzycznej, ale spokojnie mogą się spotkać razem na koncercie Rolling Stones czy Beatlesów, gdyby wciąż grali. No bo właśnie, ja byłem ze swoją 18-letnią córką i spokojnie oboje świetnie się na tym koncercie bawiliśmy i odnaleźliśmy. Podobnie było jakiś czas temu, kiedy poszliśmy razem na Bodycant, który ja. W latach 90. odkryłem. I jest wciąż świeży, nowoczesny i niczego mu nie brakuje, mimo że wcale nie musiał pisać nowej muzyki. I podobno było z tym hejem i, i kult spokojnie sobie radzi na rynku. I, no i wiele, wiele innych zespołów. Co tam? Już taka refleksja, że muzyka stanęła w miejscu. Co ma swoje plusy, bo... Hmm. Nie ma może takich dużych podziałów przestrzeni między pokoleniami. Ja mogę spokojnie z córką iść na koncert. Yy. I ani ja nie jestem odbierany jako odszczepienie, będąc w dziwnym miejscu. Nie. Nie ten człowiek, nie w tym czasie, ani ona. No i to tyle. Muszę iść przelewać z pustego z próżna. także narka. Godzina 14.45. No, w kotle już buzuje. Już nawet pierwsza porcja chmielu poszła. No jakoś słabo dzisiaj z tym filtrowaniem, zresztą zabiegany byłem strasznie. Dwa razy ten filtrat się zatrzymywał i nie chciał lecieć. No dobra, ale jest, jest kociołek wypełniony już niemal po brzegi. No, na tyle mi ten filtrat się zatrzymywał, że napełniając garnek Garnek już, już zaczął wrzeć, zanim ja jeszcze przefiltrowałem, więc. Ale no, piwo będzie dobre, na pewno. Jeśli chodzi o chmielenie, no to troszkę, troszkę będzie improwizacji. Wsypałem na razie 12 gram warriora, czyli bardzo goryczkowego chmielu. I to na razie. Na razie tyle, za 25 minut bodajże idzie kolejna porcja. Moment. Za 25 minut chyba idzie kolejna porcja do kociołka, a tymczasem polewam sobie drugie piwo. Tymczas, tym razem to jest mój American Stout, który wyszedł bardziej, jest bardziej stołtowy niż amerykański, no tam, ale jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry. Nie rozumiem Was, znaczy nie rozumiem ludzi, którzy nie, tak, takiego stołtu nie, jakoś nie lubią, bo no cóż. nie wzbudził yy, zachwytu. Natomiast ja jestem z niego bardzo zadowolony. Już niedługo... O, może... może yy, no, powiem już, jakie są warunki konkursu. Żeby otrzymać yy, piwo z tego odcinka, jak oczywiście będzie już gotowe, trzeba hmm, polubić mój, prof, znaczy mój yy, profil yy, 314WO na Facebooku i napisać jakiś komentarz yy, komentarz ale żebym miał jakąś treść a nie tylko taki, że jestem pierwszy albo komentarz no coś trzeba napisać na przykład chwaląc to co nagrałem albo jeśli ktoś już Miał okazję pić moje piwo, no to chwaląc moje piwo. Coś takiego, żeby to było parę. No, parę słów treści. No i kto wygra? No, wygra ten, kto będzie miał najfajniejszy komentarz do chwili, kiedy. Hmm, kiedy to piwo powstanie, o, powiedzmy. Czyli mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu jest na. Na napisanie czegoś dobrego. Hmm. No tak, no to. to, to tyle. Aha, no i oczywiście warunkiem jest to, że jest się pełnoletni, bo piwo jest dla dorosłych. Hmm. Bardzo dobry ten stop. Tymczasem Wasze zdrowie. Ja się rozłączam, trochę sobie, sobie poczytam w międzyczasie. Narka. Nie wiem dlaczego włączyłem, bo mam czkawkę, więc będzie ciężko. Piętnasta dwadzieścia dziewięć, jeszcze dziesięć minut gotowania i rozpoczynamy chłodzenie. O właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem. Bo trzeba za chwilę włożyć już chłodnicę do brzeczki. O, gdzie ja tą chłodnicę położyłem? Pom, pom, pom. Po połączyłem się znaczy, włączyłem mikrofon. Bez sensu i celu. Podziały i nienawiść, komercja, moda, pieniądze i zawiść, wódka, kurewki, dyskoteka, szkoła. Oto polska młodzież, spokojna i wesoła. E, a po, gdzie jest ta chłodnica? A czkawka jest. Yy, a może nie, tutaj. Oj, nie. Poszukiwania chłodnicy. Poszukiwania chłodnicy. Uż w mordę nie ma chłodnicy. Znaczy... O, oh, jest. Yeah. Było... Byłem pewien, że ją znajdę. Tia. jakieś tamto chmielenie sobie wymyśliłem w rezultacie myślę, że można oczekiwać około 50-60 i był pięknie, pięknie pachnie jestem bardzo lubię te chmiele, chmielowe, mocno chmielowe piwa robić, bo one tak tak pięknie intensywnie pachną podczas gotowania, że o... przypominam o konkursie, który w sumie już, już dwa konkursy były, więc można już dwa piwa wygrać. To co teraz się gotuje, to co teraz, przepraszam, to co teraz się robi i, i to, które się robiło poprzednio. Tea. Ale pięknie. Pięknie, pięknie to tak. Zupa taka. Yy, słodowa, chlebowy taki aromat. Unoszący się to, te opary takie chlebowe plus. Chmiel. Przepięknie. A, godzinę nie powiedziałam. Godzina już jest. Którą to mam godzinę? 15:33. Jeszcze 7 minut gotowania i rozpoczynamy chłodzenie. 7 minut gotowania, czyli za jakieś 2 minuty już włożę chłodnicę do kotła, żeby się odkaziła żeby nic tam w niej nie z niej. A i trzeba wylać oksji z fermentu Tora, który się dezynfekuje... Nie, to się, to się po prostu się nie nadaje do. Może później, jak czkawki nie będę miał. Czkawka mi nie minęła, ale czas na podsumowanie, ponieważ zbliżam się do końca. Zostały jeszcze takie prace porządkowe, właściwie. No, dałem ciała. Nie dodałem skórek e, cytrusów, nie dodałem e, kolendry, więc e, piwo nie będzie miało charakteru takiego witbira. No, ale mimo wszystko uważam, że, że będzie ok, będzie dobre, bo te chmiele i no cóż, jeszcze będzie chmielenie na zimno. Wydaje mi się, że że mimo to będzie miało, będzie dobre, no po prostu nie będzie miało charakteru takiego Witbira gdzieś tam tak naprawdę w tle bo, bo bardziej, bo i tak dominująca byłaby ta y, część a, byłaby dominująca ta, y, ten jego charakter amerykański, z amerykańskich mieli po, pochodzący Uff. no dobra godzina jest 16:4. No, skurzony jestem na te skórki, na tą kolendrę. No, kurde, no, przegapiłem. Zapomniałem. Trudno. Ale, ale zły jestem. No dobra. Żegnam się z Wami. Przypominam o konkursie. Również o konkursie z poprzedniego odcinka. Słuchaliście 314 wo.pl 3,14 to wiecie, co to za liczba i jak się ją wymawia z yy, dwoma literami WO tworzę jakże dźwięczny wyraz piwo niosąc ze sobą tyle różnych emocji, tyle wspaniałości. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że wkrótce pijcie dobre piwo. Na zdrowie. Na razie.